rzepak, znamy z tego, że trzeba o niego no, konkretnie zadbać, dlatego że czają się i choroby, i szkodniki, i usłyszałam, że również choroby wirusowe oraz bakteryjne, nie tylko grzybowe. Jak sytuacja wygląda na tę chwilę w tym roku, w tych warunkach, które mamy? Tak jak Pani wspomniała, wiele pojawia się w tej chwili chorób w przypadku rzepaku, bo jeszcze do niedawna mówiliśmy tylko praktycznie o chorobach grzybowych i no, potrafiliśmy sobie z nimi radzić, zresztą paleta środków jest dosyć szeroka, natomiast od kilku lat pojawiły się dwie nowe, choroby właściwie jedna taka która znana jest od y, właściwie lat 80. minionego wieku jest to wirus żółtaczki rzepy ale to była choroba taka która nie powodowała jakichś większych strat no gospodarczych marginalna ale co się okazało że pierwsza rzecz wprowadzenie zakazu stosowania y, zapraw neonikotynoidowych. Y, oraz zmiany klimatyczne spowodowały to, że populacje szkodników wymknęły się spod kontroli. Dlaczego mówię o szkodnikach? Dlatego, że wektorem wirusa żółtaczki rzepy są mszyce. To one właśnie odpowiedzialne są za przenoszenie tej choroby na rośliny. A w efekcie roślina zużywa energię na walkę z wirusem, natomiast nie buduje przyszłego plonu i te plony stają się zdecydowanie niższe. I dlatego od 2000 właściwie, 15-16 roku już możemy mówić, że pojawiły się straty straty gospodarcze polegające na niższych plonach, które zostały spowodowane przez wirusa żółtaczki rzepy. Jak wygląda sytuacja w tym roku? To jest oczywiście uzależnione od intensywności nalotu mszyc, no generalnie ostatnie lata, w których prowadziliśmy monitoring obecności wirusa żółtaczki rzepy, mogę powiedzieć jedno, że to, ten wirus na plantacjach jest i jego nasilenie jest w granicach od 70 do 90, 100%. Więc rozwiązania są dwa. Pierwsze to jest oczywiście walka z mszycami, co nie jest łatwe, szczególnie w okresie jesiennym. A drugie rozwiązanie, poszukiwanie takich odmian, które mają już odporność na wirusa żółtaczki rzepy, które w warunkach, gdy ten wirus występuje, sobie lepiej z nim radzą. Właśnie, bo przecież integrowana produkcja każe nam dać pierwszeństwo metodom hodowlanym i agrotechnicznym przed metodami chemicznymi. To jak wyhodować taką odmianę? Czy rzeczywiście są odmiany w 100% odmiany? odporne, czy to tak samo jak z odpornością na kiłę, która jest tylko częściowa? Znaczy Generalnie, jeżeli mówimy o odpornościach na wirusa żółtaczki rzepy, to oczywiście ta odporność ona nie jest 100%. To nie jest tak, że odmiana posiada gen odporności i nie zostaje porażona. One są porażone, bo to pokazują nasze różnego rodzaju badania, zresztą, które robimy wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu, ale porównując odmiany konwencjonalne, mieszańcowe z odmianami, które posiadają gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy, ten poziom porażenia jest zdecydowanie niższy. On jest na poziomie plus minus około 10% w porównaniu z odmianami, które tej odporności nie mają, które są porażone w 100%. I drugi element jest taki, że te odmiany, które mają odporność na wirusa żółtaczki rzepy, nie reagują spadkiem plonu w warunkach wystąpienia z dużym, dużą intensywnością tej choroby. A ta choroba jest i ona od kilku lat gości na naszych polach. Płynął o to brak kontroli populacji, przede wszystkim mszyc, a to bierze, wynika też z zmian klimatycznych. W tej chwili ten klimat jest taki, nie mamy właściwie takich typowych, kontynentalnych zim ze spadkami temperatur, e, z okrywą śnieżną. No teraz pojawia nam się pierwsza e, taka zima od kilku lat, e, od kilku lat no ale myślę, że troszeczkę może poprawiła sytuację. Ale gdyby takie zimy poprawiały, pojawiały się e, no przez najbliższe 5 lat, to wtedy możemy mówić, że ta presja szkodników będzie być może e, ciut, e, ciut niższa. Zresztą mszyca z reguły w warunkach typowych, kontynentalnych zim, Ona zimuje w formie jaj. Natomiast w tych łagodnych zimach, jakich mamy teraz do czynienia, to przeżywają osobniki dorosłe, które są zainfekowane. Jak tylko e, pogoda się poprawi wiosną, czy w okresie nawet zimowym, jeżeli są warunki sprzyjające, one po prostu latają i infekują nam kolejne, kolejne rośliny. E, tutaj też mówiliśmy o chorobach bakteryjnych. bakteryjnych, no bakteryjnych co z bakteryjnymi. Bakteryjnymi, właśnie. One się pojawiają e, z różnym natężeniem, e, te choroby. W tym roku właśnie obserwujemy obserwuję, że tych fitoplazm jest ciut więcej. Jest to choroba bakteryjna, a odpowiedzialnymi szkodnikami to są miodówki i to są skoczki. Najprawdopodobniej ten rok, czy przebieg tych warunków pogodowych sprzyjał i można zaobserwować te fitoplazmy. Oczywiście one z punktu widzenia gospodarczego, póki co nie powodują jakichś większych strat gospodarczych, nie możemy o tym mówić. Fitoplazma, czy porażenie fitoplazmą może mieć miejsce przed kwitnieniem i w takim przypadku takie, takie rośliny nie zawiązują w ogóle łuszczyn. Są takie tak zwane płone rośliny i płone kwiaty. Natomiast w przypadku gdy porażenie nastąpi po e, okresie kwitnienia, no, mamy do czynienia z tymi zdeformowanymi e, łuszczynami, takie taśmowate łodygi, takie przypominające troszeczkę choinki, taki nietypowy kształt, ale tak jak wspomniałem nie ma to wpływu na e, poziom plonowania. Póki co i trzymajmy za to kciuki.